Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Zbandowski i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Czołem. I jest z nami jeszcze Marek Wyszyński. Rechu, Ciebie również bardzo serdecznie witam. Cześć. No hej. I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen i po raz... Kolejny kończymy Doktor Afry, ponieważ dzisiaj bierzemy na warsztat tom siódmy Doktor Afry, który jest po pierwsze zakończeniem tego drugiego ranu tej drugiej serii komiksowej a jednocześnie jest e, częścią eventu Mroczne Droidy. Doktor Afra, tom 7 Mroczne Droidy, który zbiera zeszyty od 32 do 40, czyli to jest 9 regularnych zeszytów, plus jeszcze fragment e, komiksu Star Wars Objawienia. Także pokaźny tom, który ma za zadanie po pierwsze zakończyć serię, po drugie być częścią eventu, po trzecie być jakiś tam samodzielnym tworem. Ale zanim przejdziemy do treści, do zawartości, do tego co w tym zeszycie mamy, to tutaj chyba jedno zdanie o twórcach, bo ci tam się delikatnie w pewnym momencie zmieniają. No tak, tutaj dużo do powiedzenia nie mamy, no bo za scenariusz odpowiada Isa Łonki to całościowo łącznie z tym fragmentem z Revelations, czyli opowiastkami. Za rysunki odpowiada tutaj Minkyu Jung, czyli też stała postać i za zeszczyty 36 i 37 odpowiada Jetro Morales. I to jest tutaj twórca, twórczyni, bo znowu nie pamiętam, płci, przepraszam, która, czy który już się pojawił w przypadku komiksu Ostrze, ale także w Doktor Afsze, także no to już znana ekipa. A za kolory odpowiada tutaj Rachel czy Rachel Rosenberg. I to by było w zasadzie na tyle, bo za rysunki w opowiastkach, ale to jest kilka stron, odpowiada jeszcze Dawid Baldeon ale tu ja już o nim nawet nic nie szukałem i ja in minus do tej ekipy twórców to bym chciał wyróżnić zmieniające się rysowniczki i rysowników jeżeli chodzi o okładki, bo tutaj w sumie tak jak niezbyt często mam wrażenie aż tak do tego stopnia to jest posunięte tu prawie co zeszyt się zmieniają rysowniczy, rysowniczki i ja mam wrażenie, że fatalne są te okładki całościowo w tym tomie, jakieś takie wszystkie plastikowo-komputerowe i, i, i no, nawet średnio było z czego wybrać tak naprawdę okładkę pierwszego tomu, ale to to wszystko. Ja się zgadzam, okładki są słabe i ta główna okładka też jest, też jakoś szału nie robi. Aczkolwiek pewnie była najlepsza do wyboru. Natomiast jeśli chodzi o tą zmianę w środku, to szczerze ja nie zauważyłem. W sensie wiedziałem, że, że dwa zeszyty rysuje ktoś inny, ale potem musiałem sobie już po lekturze um, dokładnie sprawdzić, w którym miejscu była ta zmiana. I ona możliwe, że jest zauważalna. To są trochę inaczej narysowane komiksy, ale nie wpływają w ogóle i to nie jest na pewno odczuwalne. Też te komiksy są trochę inne, bardziej horrorowe. Tam więcej takich brutalniejszych rzeczy się dzieje. E, no i tyle. Mi się podobała warstwa wizualna, poza okładkami. No to po kolei. Jetro Morales to jest filipiński rysownik, facet, więc tutaj Eee, dzięki, dzięki. Tak to mamy potwierdzone. Eee, okładki są fatalne, absolutnie każda. Są właśnie powiedziałeś, sztuczno, plastikowe, takieś, a z trochę, strony, trochę silące się na jakiś pseudorealizm. Totalnie nie pasują do tego komiksowego stylu, który jest bardzo fajny, konsekwentny w yy, awsze. A te dwa zeszyty, powiem wam, że totalnie nie zwróciłem na to uwagi teraz, jak o tym mówicie. Okej, okay, one są trochę mroczniejsze. No, nawet, nawet tak kolorystycznie mam wrażenie, albo jest takich więcej nie wiem, cienia, półcienia takich, takich mrocznych momentów, jeśli idzie o w ogóle zabawę światłem, trochę brutalniejsze, ale no, znowu, jakbyśmy byśmy tego teraz nie podkreślili, to za chwilę bym o tym zapomniał. Standardowy, afrowy styl i porządnie jest. No, tu, tu nic, nic nadzwyczajnego. Nie parę kadrów mi się rzuciło w oczy od razu, może się z tym rozliczając które są rysowane pionowo to taki fajny zabieg, którego nie było wcześniej, trzeba było sobie komiks obrócić ale no, znowu jest bardzo, bardzo przyzwoicie, jak to było do tej pory. Znaczy ja te rysunki lubię, y, tak jak i wcześniej je chwaliłem, tak tutaj też mi one bardzo pasują do, do całego tego stylu i wydaje mi się, że to, że nikt z nas w zasadzie jakoś bardzo nie zwrócił uwagi na zmianę w środku tomu, to jest kwestia tej spójności kolorystycznej, którą serwuje Rosenberg, bo wydaje mi się, że to robi robotę, bo nawet jak, bo tu się z tym zgadzam, że te zeszyty akurat są trochę bardziej mroczne, no bo tam mamy ten fragment infiltracji bazy yy, czy starego magazynu droidów I, i tam faktycznie jest więcej tego mroku, ale nawet w prostych takich patentach jak yy, rysowanie postaci, nie wiem kolorystyka stroju i tak dalej tak dalej to czasem ja mam wrażenie, że jak się koloryści yy, czy kolorystki zmieniają w, tr w trakcie tomu, to nawet na takich rzeczach to jest widoczne, a tutaj to, to jest właśnie wszystko totalnie spójne yy, przez cały ten długi tom i, i wydaje mi się, że to potęguje, że to jest ta zmiana, taka zmiana niezauważalna tak naprawdę. No dobra, komik składa się z dwóch segmentów i pewnie osobno z każdym z nich się rozliczymy, więc e, pierwszy, trzyzeszytowy segment, Rychu o czym on jest? Dwóch segmentów i tego dodatku, ale pierwszy segment jest o małej relacji między Afrom a nikim innym jak Luke iem Skywalkerem, bo sam komiks otwiera nam scena, w której Afra siedzi na skrzyni, w której wewnątrz, w której wnętrzu znajduje się właśnie nikt inny jak Luke Skywalker, bo Afra ma dla niego robotę. W zasadzie to twierdzi, że ona będzie w stanie mu pomóc, bo Luke trochę boryka się z, z mocą ma problemy ze swoim mieczem świetnym, ale w każdym razie ona po tych wydarzeniach z Ukrytego Imperium i z Ukrytego Imperium i z Ascendentu zauważyła, że Vader nie, jakoś kosmicznie urósł w siłę. Już. Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam o jakich wydarzeniach ona tutaj mówiła, bo totalnie sobie nie przypominałem tamtych wydarzeń. W każdym razie twierdzi, że jest w stanie odnaleźć artefakt Jedi, który znacząco będzie w stanie poprawić moc Luka i z jednej strony zapewnić jej ochronę przed Vaderem, a z drugiej strony no samą ją pewnie w jakiś tam taki czy inny sposób wzbogaci, bo to w końcu Afra. No i po bardzo krótkich negocjacjach ustalają, że trzeba polecieć na planetę i tu my musicie mnie poprawiać. Sason o ile się nie mylę, na której tenże artefakt Jedi ma się znajdować, do którego może wejść tylko ktoś, kto jest ma czyste serce i jest silnym mocą. No więc wiadomo, że w tym momencie no to jedyną taką osobą we wszechświecie wydaje się być Luke Skywalker. No i nasza dwójka udaje się na miejsce, wlatuje w, nie, wiem, taki wir burzę, trochę powiedziałbym jak jak Na Planetę X. Nisilów, no. tak, I Planetę X, tam co prawda było więcej błyskawic, ale no tu jest bardzo podobny motyw. Wlatują no i próbują się dostać do tej świątyni, w końcu się do niej dostają i zmierzają w jej głąb po to, żeby się dowiedzieć czym tak naprawdę to, to miejsce jest, bo okazuje się, że wcale nie jest świątynią Jedi, a jest po prostu więzieniem dla przeciwników tutaj dla tych, którzy, którzy zostali przez nich w jakiś sposób obazwładnieni czy pokonani, bo tu akurat yy, uwięzionym jest Gwiezdne Dziwadło, czy inaczej Pożeracz Planet. Yy, nie wiem, może ta nazwa nie powinna brzmieć tak głupio, jak, jak brzmi, ale jednak mówimy tu o Gwiezdnym Dziwadle, który jest jakby zamknięty w yy, tej konstrukcji, bo widzimy, że to jest jakaś konstrukcja Wykonana z jakiegoś tak naprawdę jednego bloku kryształu, który, którym jest to nawet nie wiem, jak artefakt, który faktycznie więzi to gwiezdne dziwadło, który drga w określony sposób, a cała konstrukcja tylko potęguje te drgania i powoduje, że ono jest tam uwięzione. No i oczywiście, jak to w komiksach i w tego typu historiach bywa, ono się uwalnia i Luke, i Afra muszą sobie z nim poradzić. I no i sobie radzą. I tyle. No to jest bezpośrednia kontynuacja zakończenia szóstego tomu, bo tam przecież na sam koniec mieliśmy właśnie odwiedziny Afry u Luka, już po zamknięciu tej całej głównej um, serii z wieczną Iskrą. I tutaj to jest taka oderwana, trzyzeszytowa przygodówka ym, nawiązująca do wydarzeń bieżących i gdzieś tam trochę rozwijająca, czy też opowiadająca po prostu o relacjach e, Afry i Luka. Luk ma cały czas te wahania mocy po otwarciu klatki Fernata. E, jego miecz zawodzi po tej wizycie w bezprzestrzeni, gdzie został chyba zniszczony wtedy częściowo. No i pojawia się tutaj kolejny artefakt, dzwon Kaito czy Kaitu, który jak się okazuje właśnie e, no, odpowiada za uwięzienie Starwirt, czyli Gwiezdnego Dziwactwa. Mamy retrospekcję z mistrzyniami Jedi, e, Aylą Sekurą i Shakti, co też jest fajne. I ogólnie wizualnie bardzo, fajna, yy, bardzo fajny segment. Ja się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem Gwiezdne Dziwactwo, bo zapomniałem o tym. A tak jak powiedzieliśmy, że okładki może są y, takie sobie, to pamiętam jak była premiera, jak, jak, jak zapowiedziano w necie zeszyt 34 bodajże właśnie ze Starwirt na okładce. Trochę tam delikatnie powiedzmy stylizowane yy, albo budzące takie skojarzenia, jak jakieś tam wiecie, Easy Comics i te rzeczy bo to absolutnie nie, nie, nie jest ten, ten styl, to, to ja pamiętam się wtedy podjarałem i jak zacząłem o tym czytać, że to jest rzecz znów wyciągnięta gdzieś tam z czeluści legend, bo Starwood pojawił się w rpg -u. Ultimate, Ultimate Adversaries z 2004 roku i potem jest też w grze Star Wars The Old Republic no i to były jedyne jego pojawienia się a teraz Afra wciąga go do kanonu, co mi się zawsze podobało bo przecież w Afrze mieliśmy też tą całą rodzinę Touch wciągniętą ze starych Marveli, sam Valens jest wciągnięty ze starych Marveli to niekoniecznie Afra, ale jednak ten sam worek, więc ja się bardzo bardzo ucieszyłem, jak ten komiks zobaczyłem, jak sobie skleiłem, że tutaj będzie A Znaczy to jest moim zdaniem bardzo y, fajna przygoda tylko ja mam z nią problem, że ona chyba nie powinna być na tym etapie tak naprawdę i trochę dla mnie jest dyskusyjne, że po prostu pod sam koniec całego tego ranu Afry, gdzie no my jesteśmy już w bardzo specyficznej sytuacji i jeżeli chodzi o samą Czeli Afrę i jeżeli chodzi o sytuację w galaktyce no i to mi się czytało dziwnie, nie? bo tak naprawdę ja sobie chyba nie przy Przypominam w żadnej z tych głównych serii takiego zwolnienia, takiego sidequesta, który po prostu nagle ni z tego, nizowego, można powiedzieć, w środku historii dostajemy. I narzekając na to, mówię, sama ta historia jest dobra. To wszystko, co ty, Mando, podkreślasz, ja się z tym zgadzam. Ja też lubię takie patenty, bardzo mi się podoba jak wizualnie to jest zrobione bo to niby jest takie lukrowo cukierkowe, bo to wszystko jest w różu, ale, ale wygląda to fajnie jest to pomysłowe i, i to jak ten Starweird się pojawia czy, czy ona się pojawia, czy to się pojawia to, to naprawdę też robi fajne wrażenie do tego podoba mi się tutaj narracja wizualna jak jest prowadzona w wielu momentach bo cała ta świątynia to miejsce opiera się też na wielu iluzjach, i mamy takie fragmenty, jak, nie wiem, Luke rozmawia z Afrom, i oni z jednej strony rozmawiają, a z drugiej strony raz na jakiś czas, czy jedno, czy drugie, spogląda na te kryształy na ścianach i widzą tak naprawdę trochę równoległą rozmowę pomiędzy sobą, albo jakieś tam sceny takie, które nawiązują do tej relacji. Więc w kontekście właśnie i, nie wiem, rozwoju postaci Luka i, i relacji, Luka z Afrom i też tro, troszeczkę tro, trochę humoru, który tutaj dostajemy i te nawiązania do, do kanonu i do legend. Wszystko super, także ja się, ja się dobrze bawiłem całościowo na tej historii. No Lukowi ten humor nawet nie pasuje, nie? bo są takie sceny, w których on zwraca uwagę awsze na to, że nie do końca poważnie traktuje sytuację. Ja się ze Star do tej pory nie zetknąłem, więc mówię, dla mnie to było coś zupełnie nowego. Podoba mi się przedstawienie tej postaci. Faktycznie, jak potwór z RPGa. Absolutnie coś, co można by w jakichś tam lochach napotkać. I no, na wskroś taki no, różowo-cukierkowy ten zeszyt jest. A tu tak, no, jeśli mówimy o tych kryształach, to nawet w którymś momencie było powiedziane, że one miały wręcz wzmacniać wizję Jedi, których oni tam mieli doznawać. Tak? Stąd te, te halucynacje, czy to drugie dno w tych kłótniach Afry i, i Luka. Ale ogólnie, ogólnie na plus. Jak najbardziej na plus. Bardzo fajna historia. Natomiast ja się trochę spodziewałem, że ona będzie jakimś tam wprowadzeniem do mrocznych droidów, a to jest po prostu filar. Więc tutaj no. zdecydowanie dziwny zabieg. Fajny, ale to totalnie niepotrzebne. No, ja się zgadzam. Co prawda trochę miałem większe oczekiwania od Irda. Jak to zobaczyłem, to myślałem, że wiesz, naprawdę wejdziemy w, w opowieści skrypty, ale i tak e, podobało mi się. No, ja też nie znałem Irda wcześniej, Gwiezdnego Dziwactwa. No to mówię, to, to, mhm. to, to, to tam było ziarenko gdzieś tam w, w czeluściach legend, ale fajne było, fajnie narysowane, ciekawy pomysł z tą świątynią-więzieniem, fajnie przecinające się z przeszłością, z okresem wojen klonów i z teraźniejszością, z tym, co się dzieje w, w głowach i w życiach bohaterów, ale zgadzam się całkowicie, że to jest e, pozytywna przygoda, miła przygoda do przeczytania, tylko że no, no, no, no. Znaczy, można sobie powiedzieć wprowadzenie do finałowego tomu, który przypomni nam, czym Afra była z e, założenia na początku, a aczkolwiek no to, to, to, takie, taka pierdółka, to w sensie taka, taka poboczna przygoda i tyle mm -hmm. no tak, bo w samych mrocznych droidach idziemy już w poważniejsze tony tak? tu trochę tego humoru jest oczywiście no bo to jest afra i nie mogło być inaczej natomiast uderzamy w zdecydowanie poważniejsze, cięższe bardziej melancholijne klimaty no o tym pewnie za chwilę nie wiem, Jerry, Ty coś chcesz jeszcze dodać w kontekście? Nie, nie, nie, no, tu, tutaj ze wszystkim się w zasadzie zgadzamy, też jeszcze bardzo mi się finał podobał spuentowany uroczym żartem puenta, i wszystko fajna. I, i możemy I... iść dalej tak naprawdę właśnie do Mrocznych Ta. Droidów. No ja teraz jeszcze sobie pomyślę, to lekko rozczarowujące to starcie z, ze Starwiredem bo go w zasadzie nie ma bo to jest, o dobra, uciekamy o, mamy pomysł, dziękuję i, i całość się zamyka dosłownie na paru stronach i tutaj zdecydowanie mogli sobie bardziej poszaleć twórcy no właśnie pewnie. ja podejrzewam, że nie mogli wiesz, że tak, tak znaczy ja bym chciał, może, koszcie, ja bym chciał. Pewnie, no, pewnie tak, to, to mógłby być po prostu spokojnie jeden ark taki na album, a tutaj mi się wydaje, że pewnie z jakichś względów wydawniczych y, y, y, musieli zrobić właśnie filler na trzy zeszyty przed mrocznymi droidami, no i dostaliśmy taką historię mhm. jaką dostaliśmy No to, tyle, tak, to jeszcze mamy zamianę broni, Tak, bo w którymś momencie Afra bierze do łapy miecz świetlny i nawet go tam później próbuje naprawić, a Luke walczy blasterem. Przez krótką chwilę, ale nawet to jest w jakiś sposób tam skomentowane przez, przez bohaterów. No, to jedźmy do mrocznych droidów. Dobra. No to dla tych, którzy już jakby słyszeli o mrocznych droidach, czy czytali mroczne droidy, no to pewnie część tego, co się dzieje w Galaktyce, będzie wam znana, bo będziemy tu mieli do, do czynienia z tą rozprzestrzeniającą się zarazą, która która krąży po wszechświecie, pochłania wszystkie droidy, a z drugiej strony próbuje też przejąć ciała no, żywe, żywe ciała i oczywiście próbuje to zrobić przez, przez hybrydy, przez cyborgów. Natomiast no, sam początek jest, jak to w przypadku Afry w tym, w, tych, w tym ranie związane z Dominą tak. bo widzimy mamy krótką scenę, w której jest próba jakiegoś Wymiany handlowej między piratami i jakimś kupcem twierdzą, że ukradli droida z magazynów tagę. droida, o którym nikt nic nie wie, próbują, próbują go sprzedać, droid, który ma wymontowane ogniwa zasilania, przy czym on się budzi i zabija wszystkich i zaraz potem skaczemy już faktycznie do, do miny Tagę, która ma tego droida rozczłonkowanego na, na swoim stole i próbuje się dowiedzieć, co się stało, dlaczego ten droid zaczął działać, skoro miał odłączone zasilanie i bo rozwiązanie tego jest absolutnie kretyńskie. Natomiast no ona, próbując się dowiedzieć, co się stało, no wzywa do siebie Afre, która wraz z Lakim będzie miała zbadać sytuację, udać się do jednego z magazynów należących do Taga Corporation, w których jest składowana cała masa tych droidów i dowiedzie się co się stało. Te droidy to są droidy, które bardzo przypominają maszyny walczące w trakcie wojen klonów, bo rodzice Dominy byli separatystami. Rodzice Rodzice Dominy byli separatystami i stworzyli projekt takiego droida, który nawet trafił do masowej produkcji, ale nie został przez no, tę armię separatystów tak naprawdę wchłonięty, więc mają pełne magazyny tego, a tak naprawdę sam droid był projektem samej Dominy. I no, Afra, zostaje, Afra zostaje wysłana na tę misję zorientowania się, co, co się dzieje. Uprzednio idąc do łóżka z Dominą, znowu Scena w porządku nie do końca mająca sens w kontekście całej historii. i próbuje, No i wyruszają na, na tę misję po drodze, odwiedzając jeszcze planetę z, no, z najlepszą imprezownią w tej części galaktyki, w której Afra próbuje stłumić ból po rozstaniu z Saną przez no w zasadzie alkohol i, i bezsensowny seks. No i zostaje przez tę swoją partnerkę na jedną noc okradziona z informacji, które są jej potrzebne do tego, żeby dostać się do tego magazynu, o którym wspominała Domina. Następnie udają się na lodową planetę i tam włamują się do tego magazynu, znajdują trochę trupów z tej ekipy, która próbowała tam się dostać przed nimi. Trafiają na całe mnóstwo tych droidów, które bardzo szybko okazują się być opanowane przez tę rozprzestrzeniającą się zarazę. I dalej już dążymy do rozwiązania samej y, historii i rozwiązania tak naprawdę całej historii związanej z y, Mrocznymi Droidami. Po drodze dowiadujemy się, że jedną z osób, które zostały opanowane przez, przez te zarazy jest Magna, co powoduje, że mm, Afra odzywa się, znaczy zwraca się z prośbą o pomoc do do sany starost. Tak? I razem próbują z jednej strony uratować magna, z drugiej strony e, zobaczyć, co się, co się dzieje tak naprawdę, skąd się bierze ta zaradza, o co chodzi. Afra w jakiś sposób uświadamia sobie, że to jest związane z wieczną iskrą i cały czas ma traumę po przeżyciach, które do których ta interakcja z nią e, ją doprowadziła. E, I no to Znowu to prowadzi nas do e, finału całej, całej historii. E, paru jeszcze interakcji z e, Dominą, która z jednej strony ma stację badawczą obsadzoną praktycznie przez same droidy e, i swój statek akwizitora też w zasadzie Opanow znowu nie opanowany ale którego załogą jest, są w dużej mierze droidy więc tu mamy sporo takich interakcji, osaczenia naszych bohaterów przez przeważające siły wroga, ale z jak z każdego z tych starć wychodzą oczywiście obronną ręką no i to prowadzi nas do finału, o którym pewnie sobie możemy jakoś osobno porozmawiać. No no, bo Magna ma tutaj cały taki równoległy wątek w momencie, gdy Afra jest w tym magazynie z Just Luckim, Justem Luckim i tą jedną, która się napotoczyła kochanką, to Magna zostaje przez Leję, cały, jej, cały jej oddział zostaje wysłany na poszukiwanie statku, który zaginął. No i ten komiks zdaje nam odpowiedź, w jaki sposób Magna została przejęta przez plagę, tak jak Star Wars dawały nam odpowiedź w jaki sposób Lobot został przejęty, a podejrzewam, że łowcy nagród dadzą nam odpowiedź w jaki sposób Walans został, został przejęty i to jest znów tego samego typu komiks, jest bardzo dużo walki z droidami na różnych frontach one chcą przejąć organicznych, ale jeszcze tego nie potrafią i kombinują i robią różne eksperymenty na ludziach i gdzieś tam ten środkowy, dwuzeszytowy, inaczej po inaczej narysowany segment z Malwą, no to jest taki brutalniejszy i tam tracimy bohaterów, których powiedzmy jakoś tam znamy, więc jest też to bardziej jakoś tam emocjonalne. Ale tak, to wszystko jest na tej zasadzie, żeby znów połączyć naszych bohaterów, żeby na koniec oni mogli pomóc swoim, bo, bo wracamy do brata Justa i do jego męża chyba w tym momencie już. Tak, i, chyba męża, no. I jeszcze tak. jedna akcja, żeby im pomóc, a wszyscy walczą z droidami i, i tak naprawdę pod kątem Mrocznych Droidów, no to daje nam to obudowanie do wątku Magny, Natomiast sam finał znów jest, w sensie nie finał komiksu, tylko finał e, w, Mrocznych Droidów, to znów jest szybka piłka. To znów jest narracja... Afry tym razem i kadr po kadrze widzimy co się dzieje, widzimy przebicie mieczem plagi pierwszej, plagi jeden i to wszystko jest tak znów na szybko, nie? Także tutaj bardzo podobny scenariusz do, do innych tomów z tego eventu, tylko no umiejscowiony w tym konkretnym kawałku tego tortu. No on się wydaje czasami wręcz tłem dla, dla tej historii Afry, bo ona tak naprawdę walczy tylko o magnę i nic innego jej nie interesuje opracowuje nawet jakiś taki system, który gdzieś tam zwalcza tę te, te plagę takiego małego droida ale znowu jak to Afra ona patrzy przede wszystkim na, na czubek własnego nosa i na tych, którzy są wokół niej jak się później okazuje ale nie ma dużego wpływu na, na większą historię. No finalnie tak się tak okazuje się że tak naprawdę mało kto ma, ale ale mówię, no tu mam wrażenie, że to jest ta, ta historia się dzieje po prostu w, w evencie mrocznych droidów, ale jakoś tam bez niego też by w jakiś sposób istniała i nie trzeba było tego wiązać absolutnie z tym eventem. Ale mi się wydaje, że to akurat dobrze jest zintegrowane. Naprawdę podoba mi się, jak tutaj twórczyni i twórcy sobie radzą z wpisaniem tych poszczególnych historii w event, tym bardziej, że ja osobiście miałem obawy największe właśnie co do Afry i co do łowców, no bo umówmy się, to jest pewien problem zakładam dla scenarzystów scenarzystek, kiedy nagle się dowiadują że ich seria którą pisali przez kilka lat ma koniec swój właśnie w momencie eventu, no bo jednak wiecie, no event rządzi się swoimi prawami pewne rzeczy trzeba odbębnić no, no a tutaj wydaje mi się, że mhm. Alisa Wong wyszła z tego obronną ręką, bo z jednej strony można powiedzieć, że nic by się nie stało, gdyby historia Afry się zakończyła na tym szóstym tomie, no bo suma summarum to trochę zataczamy koło w tym albumie, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że ona wycisnęła tyle, ile trzeba z obydwóch frontów, bo z jednej strony ten front eventowy, cały ten motyw z tymi droidami z wojen klonów, właśnie ta akcja w magazynie, przyjęcie Malwy, te, te, te różne rzeczy związane z samą fabryką dominy i tak dalej. To mi się podobało, to tak jak mówisz, Rychu, to nie są rzeczy, które są jakieś, nie wiem, fundamentalnie istotne Aha. dla eventu, ale ładnie go uzupełniają, dopo dopowiadają pewne rzeczy, pogłębiają pewne wątki, ale to w dużej mierze, czym ten komiks stoi i to naprawdę jest duża sztuka, że Alice Wong się to udało, to jednak to zaangażowanie emocjonalne w te postaci. Nie? I to, to też na przynajmniej tych dwóch frontach, nie, że z jednej strony ma, mamy Malwę i jej drużynę, którą gdzieś tam kojarzymy i to przyjęcie jest naprawdę emocjonujące i mocne. Tym bardziej, że tutaj jest nawet kilka takich horrorowych scen i kadrów. A z drugiej strony, ja początkowo jak mamy tę sekwencję właśnie kiedy Domina tagę z Afrą się spiknęły, to takie miałem ach, mówię, że to, ta, to takie trochę niepotrzebne, ale z drugiej strony ta droga, którą Afra przechodzi w tym tomie, gdzie no, mamy właśnie trochę takie wyparcie i to tak jak też Ruchu powiedziałaś, że ona się rzuca w wir tak naprawdę zabawy i szaleństwa i pracy i hedonizmu, żeby zagłuszyć te uczucia, które gdzieś tam już w sumie zidentyfikowała, ale się ich przestraszyła i się wycofała i zaczyna mieć świadomość tego, że pokpiła sprawę i nie wie, czy, czy będzie miała szansę jeszcze wszystko ponaprawiać. To jest fajne i przede wszystkim to naprawdę jest ładnie spłętowane, bo do finału to pewnie jeszcze sobie przejdziemy, ale bardzo, bardzo mi się podoba, jak to, jak to zostało rozpisane, ale to mówię, to zostawię sobie na koniec, a, a tutaj, mando, oddam ci głos, bo pewnie też coś się wypowiesz. Znaczy ja w tym temacie więcej się nie wypowiem. Mi się podoba to, <śmiech> z, znaczy zgadzam się z tą, podoba mi się, jak to jest wpisane w event i na razie no nie czytałem jeszcze łowców nagród, ale na razie mm, wszystkie Tomy w zasadzie podoba mi się, jak są wpisane w event. Też Ci się będzie podobało. <śmiech> I też się zgadzam, że Alicia Łąk no miała, miała pod górkę no, zakończyć serię w ramach eventu. Nie? To, to raczej, raczej nie, nie, nie sprzyja dobremu zakończeniu, a udało jej się, ale ja akurat nie jestem aż tak zadowolony z samego finału. Ja uważam, że szósty tom lepiej zakończył tę serię nie wiem, może to jest spowodowane tym, ja sobie dzisiaj słuchałem recenzji Seva i on mówił, że jednak ten komiks dużo lepiej wybrzmiewa, jak się zna pierwszą serię, która w Polsce nie była wydana. Ja, ja kompletnie nie czuję nic w związku z Magną. To jest dla mnie taka postać, która, którą mi mówią twórcy, że ona jest ważna, a ona jest dla mnie, nie wiem, no po prostu postacią, która tutaj jest. Trochę piątym kołem u wozu i trochę dla mnie ta, ten trójkąt e, Sejna, Staros, m, Afra i Magna jest trochę niezrozumiały. Bardzo możliwe właśnie dlatego, że ja po prostu tę postać znam jako m, część tego drugiego e, ranu Afry, a kompletnie jej nie znam z tego pierwszego. Albo nie pamiętam, bo możliwe, że ona się pojawiła jeszcze w tych naszych polskich, nie wiem. Pojawiła zbyt... się, ale ona wtedy to wiesz, to była tylko o, imperialną, to, to był zaczątek. Temu. To było. No i mówię, no i ja d, d, nie będę krytykował finału, ale yy, zakończenie szóstego tomu wzbudziło we mnie jakieś emocje. Zakończenie siódmego i ogólnie siódmy. Nie wywołało u mnie emocji. Dla mnie to było znów otwieranie tych samych furtek, e, trochę dociągnięcie tego dalej i jakieś takie zakończenie, które, którego ja trochę do mnie nie trafia, jego ja nie rozumiem za bardzo. To słuchajcie, to może powiedzmy, o co chodzi w tym zakończeniu, bo no komentujemy to, to, je. No po, powiedz i ja, ja przejmę to. No, no, tak naprawdę motyw jest bardzo prosty. No. W momencie, w którym zostaje... E, e, przejęty akwizitor. Nasza ekipa, w tej chwili już, już mikra, bo składająca się z zresztą, dominy Magny, Sany i Afry. Nie, przepraszam, Magny tam nie ma. Magna jest jakby leczona w tym momencie. Czy jest uwięziona, ponieważ cały czas ma w głowie tę plagę. no Dochodzą do wniosku, że trzeba się ewakuować i biegną wszyscy na, do, do szalupy ratunkowej, czy jakiegoś tam mniejszego statku, którym uciekają. No i po jakimś tam małym twiście okazuje się, że Afra musi. Afra zostaje. Afra zostaje, bo chce się. No chce, chce się poświęcić, tak się wydaje, że się poświęci wykona skok statkiem prosto w planetę po to, żeby absolutnie zniszczyć wszelkie pozostałości, czy wszelkie droidy, które są no, panowane plagą, i wydaje się, że się. Bo, części bohaterów, czyli Dominie, Sanie i przez to Magnie wydaje się, że faktycznie się, e, się poświęciło. Na czytelnikom tak, w teorii i... też, bo tak się kończy przedostatni zeszyt, nie? Tak, w, w, tak, skokiem planetę w planetę i pożegnaniem. Po, po czym się okazuje, że to wszystko główno, prawda? Z, przynajmniej z perspektywy Afry, bo to nie był skok w planetę, tylko tak naprawdę w okolice planety, rozpędzenie statku, żeby w nią wyrżnął, a Afra tym samym, w tym samym momencie na kapsule ratunkowej się z tego statku ewakuuje. Ląduje w tym samym miejscu, co, co i wrak. No i Afra z Magnum, przepraszam, nie Afra, Sana z Magnum dochodzą do wniosku, że jeśli ktoś miałby przeżyć, to właśnie ten koraliański karaluch, jakim jest Afra, i Sana wybiera się na, na jej poszukiwania. Akcję no ratunkową, tak. Tak, akcję ratunkową. I po tam dwóch, czy trzech stronach znajduje ją całą i zdrową. Mamy trochę narracji yy, Afry z, z Ofu. Jeszcze w tym poprzednim zeszycie mamy wyznanie miłości wielkie yy, Afry wobec, yy, wobec Sany. Yy, I No i co? Afra zostaje odnaleziona. Dziewczyny padają sobie w yy, ramiona. I prędzej, bardzo szybko dochodzą do wniosku wszystkie wetry, że chcą wieść życie zbrodni i wykorzystać ten chaos, który zapanował właśnie, w, czy który panuje w galaktyce, po to, żeby się wzbogacić. Czyli to, co mam dopowiedziałeś, mamy. Mieliśmy zakończenie szóstego tomu, mieliśmy to rozstania, mieliśmy emocje, a teraz wypieprzamy wszystko do kosza i dlatego rozumiem, że ten zeszyt emocji, czy to zakończenie mogło emocji nie wywołać, no bo jest całkowitym wyzerowaniem tego, co, co gdzieś tam nas, można powiedzieć, lekko chwyciło w tym, w tym poprzednim tomie. A sam komik zamyka nam akcja, jakieś strzelaniny w barze, ale to poczekaj, czy, poczekaj, poczekaj no tak. bo to, to, jest, to, jest, to jest za chwilę ale ja wam powiem, że zgadzam się z tym, co ty Mando powiedziałeś, że na poziomie emocjonalnym ten komiks jest słabszy ale to dlatego, że tak jak ja powiedziałem no on, cała ta seria mogłaby się na tym szóstym tomie zakończyć no bo jak już teraz to widzimy no to najpierw mamy Star Wars trzy tomy w ogóle, znaczy trzy zeszyty zupełnie niezależne, a ta historia z mrocznymi droidami, no ona raczej przeszkadzała niż pomagała ja mówię, że mi się podoba, bo tu się nie zgadzam z kolei, Rechu, z tobą, że to jest takie wyzerowanie tego, co dostaliśmy w szóstym tomie. No jednak szósty tom kończył się też wyznaniami miłosnymi, no tylko Sana Staros odchodzi przecież w finale szóstego tomu, jasno dając do zrozumienia, że ona rozumie, że Afra ją pewnie w skrytości ducha kocha, ona kocha ją, ale no nie, nie jest w stanie wieść z nią dalej życia, dopóki Afra sama nie zrozumie, że y, ja y, nie jest najważniejsze w związku i z tej perspektywy to, ten finał, właśnie ta cała sekwencja z Sanom Staros bardzo mi się podobał bo to jest fajne rozpisanie i to może jest ckliwe, jak Afra tam na końcu rzuca, że, że to wszystko twoja wina, że dobrze mi się żyło samej, a nagle przestało. To, to mówię, to jest może i ckliwe, ale, ale to do mnie super trafiło, ale też się zgadzam z tym, co Ty Mando mówisz, że ten wądek Magny, która nagle tam się pojawia jako taki trójwy w trzeci wierzchołek trójkąta. No, on nie robi na mnie wrażenia, no tym bardziej, że ja trochę też nawet nie wiem, jak ta relacja by miała wyglądać, no bo szczerze mówiąc, to chociażby ten szósty tom to sugerował um, w sumie raczej to, że dla Afry i dla Magny, no to już jest zamknięty rozdział, no, że one są jakby mm, przyjaciółkami i, i na pewno jeszcze wiele ciepłych uczuć ku sobie mają, no ale to jednak to jest inna trochę relacja, nie, więc no, ten finał jest taki, taki sobie, dlatego ja to, co chwalę, to chwalę końcówkę tego mm, tej, te, tego wątku, tej, te domknięcie czy spuentowanie jakiejś tam relacji na linii Afra, Afra-Sana i, i to wszystko, nie. No tylko, że wiesz, to wszystko jest tak ciągnięte, nie? bo my wszyscy no tak, tak, tak, oczywiście jest, jest. chcemy, żeby dalej szła afra, bo, bo ją lubimy. No tylko, że to takie rozstaniemy się, połączymy się, znów cię potrzebuje, choć na jedną akcję i znów nowe problemy i znów teraz zobaczymy, jak nasze relacje będą wyglądać. Nie, nie mogą tak wyglądać, albo jednak mogą, albo nie mogą i to tak nie wiem, jak długo to można ciągnąć. No to można ciągnąć przez 10 lat, co już pokazało Friends, tak? No to jest klasyczna klisza z tego typu historii. Zejdą się, czy się nie zejdą, będą się rozstawać, schodzić no ta, i tak jak do uznanej śmierci. No. Z, tamtego, z tamtego okresu to pokazywało, się. i pokazywało że jak się zeszli w końcu, to to, to to się robiło źle. Także trzeba to niestety tak ciągnąć. No ale dobra, przeżyję, byleby Afra była ciągnięta, bo ją lubię. Ale mnie się też tempo tego ostatniego zeszytu średnio podobało, bo Afra tam ląduje i, i nie wiem, mamy ten jej monolog, który w momencie, gdy on się przecina z wydarzeniami z eventu, to, to mi się podobało, ale potem tam się dzieje przecież wszystko kadr po kadrze strona po stronie d, d, d, w tak galopującym tempie ona gdzieś tam trafia do jakiejś prastarej, wielkiej świątyni Jedi, znajduje księgę Jedi, już obmyśla za ile ją sprzedać, ale czy może nie sprzedać, czy, czy nie wiem, czy, czy ostatecznie dać ją Lukowi, czy co z nią zrobić. Ona niby zginęła, ale nie, wystrzeliła kapsułę ratunkową i przeżyła. Nasze laski płaczą, ale nie lecimy ją uratować i pojawiają się w zasadzie z kadru na kadrę i, i potem wszystkie trzy siedzą na trawce i patrzą na zachód słońca i to, to wszystko takie nie wiem, by się to tak sobie czytało bez Nie no, większego... to, to się wszyscy, wszyscy się zgadzamy, uh -huh. że szósty tom zrobił to lepiej. Zresztą no pamiętacie, jak żeśmy dyskutowali, że w sumie to jest zamknięcie, nie? Co, jak, co oni chcą zrobić w tym siódmym tomie? No i, i tak jak mówię, że to, ja się absolutnie tu nie będę próbował wykucać, że, że to jest dobre, bo, bo szósty tom zrobił to zdecydowanie lepiej, ale no wydaje mi się, że jednak trzeba to podkreślić, że i tak jak jakoś sobie poradziła z domknięciem właśnie serii w ramach eventu. Bo, bo cały tak, czas no mi się wydaje, że to jest... to nie było złe. To było dobre i według mnie to nawet było bardziej podprowadzenie pod następne serie niż zamknięcie serii na nowo otwarcie. Których na razie nie ma, nie? Bo no. przecież to, to, to jest o, to też osobny wątek, no bo w zasadzie to, kiedy się tam pojawia w samym jeszcze ostatnim zeszycie Afry, ta łowczyni nagród... Hazlyn Grace, no to to jest takie ewidentne zagranie pod kolejny tom, a ona się też pojawia w tym dodatku Revelations w tych Nowa opowiastkach. Nowa potencjalna kochanka Afry, tak? <laughs> pewnie tak ale ja wam powiem, że akurat ten finał mi się nie podobał i to podoba nie podobał mi się jakby w dwójnasób, bo raz, że nam to daje jakiś taki miałki teaser na przyszłość, mówię, że miałki no bo wiecie no to, to po co nam jakaś łowczyni nagród, no na Afrę to poluje pół galaktyki od, w tym momencie od Vadera począwszy z Wejderem na szczycie łańcucha pokarmowego, więc jakby taki finał, że nagle tutaj mamy jakąś łowczynię nagród, która będzie na nią polować, to naprawdę to jest bardzo takie niskie zagranie na ewentualną przyszłość. Drugi aspekt to jest to, że w zasadzie tej przyszłości nie ma i nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. A też nie za bardzo podoba mi się to, to jeszcze takie dopisanie, czy ten dodatek z tych Revelations, bo to jest to, co, o czym rozmawialiśmy też przy okazji trochę y, d drużyny y, D i, y, i będziemy rozmawiać przy Gwiezdnych Wojnach i przy Wejderze, że ja trochę nie rozumiem jakby dlaczego Marvel, bo przecież te, te objawienia to były w ogóle dwa takie zeszyty, które zbierały jakieś króciutkie takie historyjki z różnych serii i te pierwsze, które były w sumie ważnym podprowadzeniem pod y, całe Mroczne Droidy i tam były wszystkie główne serie, w ogóle tego nie dostaliśmy, a tutaj nagle dostajemy w trzech seriach te, te, te dodatki, no nie nie niezrozumiałe jest to dla mnie, tym bardziej, że naprawdę te, te, ten fragmencik z tych opowiastek no to jest tak naprawdę też poszerzenie te, te, tej zapowiedzi, że nasza łowczyni nagród poluje na Afrę. no nie wiem, miałkie to dla mnie było i takie zupełnie zbędne wolałbym y, już tak naprawdę domknięcie na tej planecie kiedy one sobie siedzą i, i patrzą na zachód słońca. No to byłby idealny, ostatni kadr. Trochę nawiązując Jerry do tego, co mówiłeś wcześniej. Nie bardzo łąk miała pole do popisu, tak? Bo musiała jeszcze przy okazji wpisać się w event, więc ona na to zamknięcie dostała. Zamknięcie, które de facto już nastąpiło, tak? No ale jeszcze gdzieś tam no, musiała wejść w event. Dostała jeden zeszyt, tak? Więc tam musiała pospinać wszystko, co się. Co się dało, co gdzieś tam. Oczywiście nie wiem, nawet nie wiem, czy spięła, ale no była próba takich zebrania tych wszystkich wątków do kupy w jednym miejscu, pokazania tego, że pomimo tych wyzań, wyznań z poprzedniego zeszytu afra to nadal afra. I, i ten ostatni zaszyt jest, no, jest, jest po prostu on gna. On gna po to, żeby wszystko pięknie, szybko. Zakończyć przez co trochę, trochę męczy. Ja nie powiem, że ja jestem na niej. Ja za bardzo lubię afrę, żeby być na nie z, z czymkolwiek wokół niej. Ja wiem, że afra już na pewno się pojawia w Star Warsowych zeszytach, tak? Tych, bo te już, te już są. O ile dobrze kojarzę. Tak, tak, tylko, ser... że Ona się chyba pojawia, to są te zeszyty, o których ty mówisz, kto już jest tak. sporo później, nie tak naprawdę. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc tam się na pewno afra pojawia, więc wiemy, że cały czas jest, żyjemy się dobrze. Natomiast. No ale zapowiedziana jest przecież jakaś miniseria, nie? Chaos Agent. No tak, no właśnie to, to mhm. wspominałem, że mi się wydaje też, że już zapowiedziano tą serię. Mhm. No ona chyba nawet za chwilę ma wyjść, z naszego punktu widzenia za jakieś 2-3 dni ma wyjść chyba pierwszy zeszyt. Kurczę, ja wam powiem tak, ja się zgadzam, że nowa nowa łowczyni nagród, co prawda mocna jakaś, no ale no Wejdera nie przebije. I to dobra, dobra, do, do, do, zgadzam się, że to takie jest raczej średnie na zakończenie siódmego tomu. Sam to, sama ta ostatnia scena w knajpie mi się podobała, e, gdzie oni sobie siedzą i wpadają jacyś przeciwnicy i robi się chaos, rozpierducha. Takie urocze zamknięcie sezonu jakiegoś, bo, bo to absolutnie nie serii. Sam ten komiks z, z Revelations też mi się podobał, bo może nie jako, wiecie, jako mm, nie wiem, jako rolę, jako, jako rola zapowiedzi następnej serii niekoniecznie, ale jako sama taka pierdółka mi się to urocze czytało, jak oni sobie siedzą wszyscy w knajpie i opowiadają historie, które się zdarzyły, ale nikt w nie nie wierzy. I ona opowiada historię, której nie znamy i która też jest e, wręcz niemożliwa i oczywiście nikt jej nie wierzy, a wiemy, że na pewno się zdarzyła. E, ta, ta, ta, taka urocza historieczka, no niekoniecznie jako zapowiedź kolejnych wydarzeń. E, no Wiem, że jest to zapowiedź kolejnych wydarzeń, ale niekoniecznie jest to fajne jako zapowiedź kolejnych wydarzeń, ale jako taki komiks dodatkowy mi się on podobał. Dla mnie ten zeszyt jest, znaczy ten zeszyt, ta, ta historyjka jest, jest okej. Okay jakby jej nie było też byłoby ok. i szczerze mówiąc to się jakoś szczególnie tym nie emocjonuje no tak jak już mówiliście wcześniej kolejna łowczyni nagród przy czym na nią poluje już na Afro poluje już połowa galaktyki jak nie cała galaktyka potencjalnie kolejna jakaś tam romantyczna relacja między Afrą a nią i w sumie to, to, to tyle no, fajnie narysowane to chyba tyle tyle mogę powiedzieć mamy tam no, z jajem jest ten zeszyt zdecydowanie więc fajnie się to czyta a co do Chaos Agent to faktycznie mm, 18 zatrzymni? czerwca tak no. 18 uh -huh. czerwca e, ale e, tu jeszcze widzę w opisie widzę że to się wywodzi w jakiś sposób z Shadow of e, Darth Vader ale nie wydaje mi się, bo Shadow of Vader przecież był, był bardzo, bardzo dawno temu. No, w każdym razie, a nowa afra za trzy dni. Także nie wiem, czy będę czekał na polskie wydanie, czy sobie nie wezmę tego angielskiego. Będziesz czekał, masz wystarczająco Ale. dużo zaległości z polskiego wydania. No, do czy chcę? No dobra. Pytanie, to co? Podsumowujemy? No możemy podsumować, no ja króciutko, no, to, to były to, to było siedem całkiem opasłych i dobrych tomów, wydaje mi się, że ten na pewno nie był najlepszy z, z nich wszystkich, ale całościowo, no ja uważam, że to była naprawdę bardzo dobra seria, no przecież chwaliliśmy cały czas Afrę mocno i udało się Alixiu Wong utrzymać gdzieś tam moją uwagę i poziom no mówię osobiście pewnie wolałbym żeby się to zakończyło na tym szóstym tomie bo, bo to na pewno było lepsze domknięcie całości ale, ale spoko no i ja na pewno będę czekał też na kolejne tomy i cały czas nie mogę odżałować że nie doczekaliśmy się tej wcześniejszej serii w całości i, i już się jej pewnie nie doczekamy no bo bo nie dość że to już przeszłość to jeszcze to jest bardzo długa seria przecież z tego co pamiętam także no to by musiało być wiele wiele tomów Egmont się już na to nie zdecyduje, podejrzewam. No, jak dla mnie, no, już to mówiliśmy nie raz i się powtarzamy za każdym razem średnio co pół roku, bo tak nagrywamy Afrę. Łąk jest chyba najsprawniejszą scenarzystką, jeśli idzie o te rany gwiezdnowojenne i mimo tego chaosu, mimo tego, że no, dużo miejsca nie dostała w tym tomie, żeby to zrobić do końca po swojemu, to się broni. To się broni, tak jak mówię. Mi się afre zawsze będzie dobrze czytało. Tak długo, jak będzie opisało łąk, podejrzewam, więc jestem na tak, brać i czytać. E, przy czym nastawić się na to, że to jest naprawdę pokaźnie to. Pokaźnie tom. tom, no bo tu jest te 9 zeszytów i to widać i czuć, bo naprawdę dużo się dzieje. E, więc tyle. Ja się zgadzam, mi się bardzo podoba druga seria. Wielokrotnie słyszeliśmy, że jest jednak mimo wszystko słabsza od pierwszej, no nie mamy możliwości, znaczy mamy, możemy sobie po angielsku przeczytać, ale nam się nie chce, bo mamy tyle zaległości e, polskich. Ja tam mimo wszystko gdzieś tam po cichu liczę, że może jednak jakoś by się zdecydował. Ten Egmont, aczkolwiek nie wiem jak, bo to jest też 40 zeszytów i 8 tomów, jeśli chodzi o pierwszą serię, z czego my w Polsce dostaliśmy trzy z nich, ale podejrzewam, że gdyby siadali do tematu, to by to wznawiali i pewnie w jakichś większych tomach zbiorczych. Nie, musieliby no. to od nowa wznowić no, na bank. No. No z tego co widzę w Stanach było to wydane wszystko w jednym omnibusie, no ale do takich, do takich zagrań na tym poletku jeszcze nie doszliśmy w naszym kraju, ale kto wie, no może, ale wątpię. No trudno. Tak czy siak mi się druga seria podobała. Też uważam, że siódmy tom nie był najlepszym tomem, ale zrobił, zostało zrobione, co, co się dało i całościowo jestem na tak i czekam na kolejne. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo w sumie e, już bywało, że na przykład dwie duże serie o pewnej postaci bardzo ważnej były przecudowne, a potem się posypało. Więc miejmy nadzieję, że tutaj się nie posypie. I to by było na dzisiaj wszystko, chyba no i drodzy, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. Słyszymy się, miejmy nadzieję niebawem, z zamknięciem Mrocznych Droidów i z zamknięciem drugiej spośród dwóch najlepszych serii komiksowych Star Wars, czyli Łowców Nagród. A, a na dzisiaj żegnamy się z wami. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.